What a wonderful morning to celebrate Jesus Christ. Jaki wspaniały poranek, żeby uwielbiać Jezusa Chrystusa. It is such an awesome to jest taki niesamowity poranek. And I have the best news for you. <coughs> I mam najlepszą wiadomość dla was. Jesus lives. Jezus żyje. Jezus żyje. Jezus, Jezus, Jezus żyje. And that is the most wonderful news. I to jest najwspanialsza wiadomość. Because that is the milestone of our faith. Bo to jest taki kamień milowy naszej wiary. That is the milestone of what we believe. To jest kamień milowy tego, w co wierzymy. Bo jeśli nie wierzymy w Jego zmartwychwstanie, to nasza wiara jest na marne. Jego śmierć i zmartwychwstanie to jest to, co czyni naszą wiarę co, co tworzy naszą wiarę And the wonderful thing is we can say as Christians that Jesus was raised from the dead I ta wspaniała rzecz to jest to że my jako chrześcijanie możemy powiedzieć że Jezus powstał z martwych You know the Muslims they have a prophet Wiecie muzułmanie mają proroka The Hindus they have a, a god they believe in Hindusi mają Boga, w którego wierzą. Other religions believe in other things. I różne religie wierzą w różne rzeczy. But they cannot say Ale one nie mogą powiedzieć, their or their leader że ich prorok czy ich lider was raised from the dead powstał z martwych. But Jesus Christ ale Jezus Chrystus was raised from the dead. został wzbudzony z martwych. And he is alive. I On żyje. And not only do we believe this, I nie tylko wierzymy w to, ale Biblia mówi, że wiele osób były świadkami Jego zmartwychwstania. w pierwszych dni After his resurrection, po jego zmartwychwstaniu, historically it has been proven, zostało to historycznie udowodnione by writings, przez różne readings, pisma, and uh, many other documents, i inne scrolls, i zwoje różne. That Jesus showed up. Że Jezus pokazał się, ukazał się people, wielu osobom, and many i wiele osób Go widziało, hundreds of i setki. Takich właśnie spotkań wielu ludzi widziało. go. There was a great revival in Jerusalem. I tam było wielkie przebudzenie w Jeruzalem. Jesus preached the gospel. Jezus głosił Ewangelię and he did amazing things, I on czynił wspaniałe, niesamowite even rzeczy. pomimo tego, że przeszedł przez taką brutalną i bolesną śmierć. He never wasted any time. On nigdy nie marnował czasu. Guess what he was doing when he was in the depth of hell. Zgadnijcie co on robił kiedy on był w śmierci, kiedy on był y, strzęp do piekłę. Guess what he was doing when he was in hell? Zgadnijcie co on tam robił jak on strzęp do, do piekłę. He was preaching to the imprisoned spirits. On głochu do tych uwięzionych duchów tam. And was the best crusade. I to była najlepsza trzydniowa krucjata. The best 3 days to były najlepsze night 3 dni jesus preached even the devil had to hear the gospel jak jezus głosił to nawet diabeł musiał słyszeć ewangelie and he was very upset i był bardzo tym zdenerwowany because jesus was in in his presence dlatego że Jezus wszedł tam do jego terenu jego obecności and the devil thought it was finished i diabeł myślał, że to już jest koniec. Okay, history is ours. No, ale słuchajcie, historia jest nasza. We overcame Jesus. Tak sobie mówią demony. We defeated him. My zwyciężyliśmy. My, my go pokonaliśmy. He died. On przecież umarł. He was hung on a cross. On przecież zawisł na krzyżu. He was, now, now he's here with us. A teraz on jest tutaj pośród nas. And he is, he is defeated. Ale on jest pokonany. Ale what he didn't know, Czego diabeł nie wiedział, on the third day, that third third day, dnia, there was rumbling. There was a light that penetrated and pierced darkness. Było tam światło, które spenetrowało ciemność. and the voice of God I Słowo Boga sounded in the depth of darkness. darkness. Son of God, Sin come out. Vich. Before he came out, on wyszed, he went into the room on komnati where all the demons and the devil were having a committee meeting. Gdzie wszystkie te demony i diabły miały takie zebranie. They were sharing the nations. Oni już sobie dzielili narody. They were do... so happy. Byli tacy zadowoleni. Oh, the victory is ours. O, zwycięstwo jest nasze. We overcame Jesus. Zwyciężyliśmy Jezusa. We defeated Him. My Go zwyciężyliśmy. But on the third day, Ale o trzeciego dnia Jezus wpadł do pokoju. Do tej with power and authority. Z z he, he, he opened the door. On and there was the Lamb of God. I tam Boży with stoi. his glorified body. Ze swoim uwielbionym ciałem. Shining with power and glory. The devil couldn't believe it. He was afraid. He was terrified. He was afraid. He was terrified. He was afraid. He z The resurrected Jesus. Z martwych powstały Jezus. Before he was raised from the dead, he went into the depth of hell and he took the keys of the kingdom from the devil and he was resurrected. I zanim on został z, z martwych on poszedł do diabła i on odebrał mu klucze od śmierci i piekła i w Wtedy został wzbudzony. I pamiętaj, co mówi Biblia, that he death on the cross. że On zwyciężył śmierć na krzyżu and he took i On wziął tych wszystkich, którzy byli y, nie, niewolników, Zniewolone dusze? Czy to nie jest wspaniałe? Jesus took captivity, captive. On, on zabrał, on zniewolił zniewolenie, czyli unieważnił zniewolenie, and zwyciężył zniewolenie. Death on the cross. I on zwyciężył śmierć na krzyżu. And he, guess what he did. I zgadnij, co on jeszcze uczynił. Dead, on był zmartwy, wzbudzony i on wziął te klucze How many of you have a set of keys? Jak wielu z was ma tutaj komplet on, kluczy? Покаżcie po, mi swoje klucze. Show pokażcie mi swoje klucze. Come on, I want to hear the rustling of the keys. Ja chcę słyszeć jak one Come dzwonią on. te wasze klucze. Pokażcie had the keys. Diabeł miał klucze. Of the kingdom. Królestwa. He had the keys of the ownership. He on miał te klucze, które dawały mu właścicielstwa. He had the keys. On miał of the kingdom. Królestwa. But guess what? Ale on the third day. Dnia, Jesus, Jesus. Came into the room. Wchodzi do tego komnaty, and he snatched the keys. I on te and klucze. he took the keys. I wziął te and he was resurrected. I był zmartwy, and he was he has given us power and authority. he was given us power and authority. I Isn't awesome? Czy to nie jest wspaniałe? Jesus alive. Jezus żyje! And he continues doing miracles. I On kontynuuje i czyni cuda dalej. And the most thing I to najwspanialsza rzecz, kiedy możemy zobaczyć to w pierwszej ręce to wtedy, kiedy my to oglądamy i doświadczamy tego sami, osobiście. Kiedy my jesteśmy świadkami mocy Jezusa, w nasz, w, naocznymi świadkami. Na przykład, dzisiaj rano w hotelu na recepcji, ja zszedłem z mojego pokoju na dół do recepcji i zapytałem tej pani na recepcji. A ja jej powiedziałem, jakoś nie widzę tutaj... Jajecznicy? Nie. I, I szukałem jajecznicy. A scrambled eggs Bo mi się wydaje, że to nie jest jakaś katolicka tradycja, której musimy unikać. Jajecznice można jeść. So no więc szukałem jajecznicy. So I can't find them. I nie mogę ich znaleźć. So no więc przychodzę do recepcji i mówię do tej pani, czy ma pani jajecznicę? A ona mówi, nie, nie, dzisiaj to my nie oferujemy, nie, nie mamy jajecznicy. Mnie tu spławiła. A potem nagle spojrzała na mnie bliżej i powiedziała, czy ty jesteś księdzem? No, no I'm not a priest. Nie, ja nie jestem księdzem. I'm a preacher. Ale jestem y, y, usługującym, głoszącym. I będę dzisiaj usługiwał. Ja mówię, ja modlę się o ludzi. So her eyes, her a więc jej oczy, jej cała twarz zajaśniała. And she goes, i can make eggs for Onam mówi, wiesz, wie pan co? Ja mogę zrobić panu jajecznicę. And I said, española, what, <laughs> what? Sorry there. Española. How do you say wonderful? <laughs> ah, wonderful. Czyli wspaniale. Wspaniale. On mówi po polsku. Wonderful, wonderful. <laughs> wspaniale, wspaniale. So, so, so she made <laughs> scrambled eggs for us. A więc zrobiła nam jajecznicę. But she looked at me. Ale spojrzała na mnie. I ona powiedziała: „Mój, moja managerka powiedziała mi, że ty możesz pomodlić się o mojego syna. Jej syn ma jakiś problem z, jej, z jego systemem immunologicznym. So we were a więc jedliśmy to śniadanie. We finished our breakfast. Skończyliśmy to śniadanie. I love the Polish way of scrambling the eggs. Ja bardzo lubię jak to Polacy robią te jajecznice. Love it, love it, love kocham, it. kocham, kocham. So anyways, we had our scrambled eggs with bread and, and. z chlebem we had i kawą. We mamy dobry talking, czas, Jerry rozmawiamy. Jerry my dobry czas mamy. Anyway, can you keep up with me? Yeah, good. Uh, yeah, okay. Okay, So i ta pani przychodzi z powrotem do naszego e, stołu. And she says, I like you to pray for my son. I, i ona mówi, ja chciałbym, żeby pan pomodlił się o mojego syna. We said, sure. I my mówimy oczywiście. Opuściliśmy ten stół i poszliśmy z nią we do takiego zaplecza. Sorry? We prayed for her son. I modliliśmy się o jej syna, But in that moment, ale w tym momencie, I felt in my spirit ja poczułem w moim duchu, a miracle was take place. że cud miał się tutaj zaraz wydarzyć. And it was the greatest miracle of all. I to jest największy cud ze wszystkich. Guess cud. What happened. I zgadnijcie, co się stało. She came to Jesus. Zgadnijcie, co ona przyszła do Jezusa. Saved. Ona została zbawiona. Ona została na right there on the spot. Tam nam miejscu. Come on. Słuchajcie. Praise the Lord. Chwalmy Pana, radujmy I mean, się. Seriously. Człowiek, ludzie. Heaven throws Jest a party. radować. Someone comes into the kingdom. heaven throws a party when when someone comes into the kingdom. Sorry? Całe niebo się raduje i urządza partii, jak jedna osoba przychodzi do królestwa. You know, Chocolate and bunnies, and all that stuff. It's all good. I enjoy chocolate, but it, Easter's not about chocolate. Słuchajcie, przecież wiadomo, że Wielkanoc to nie chodzi o czekoladę, o zajączki z czekolady, o jajka i te rzeczy. Is ja the lubię only to, weekend, ale to nie o to Wiecie, to jest jedyny weekend w roku, gdzie ludzie dają rozdają czekoladę za darmo. Nawet zdarza się, że idziesz przez lotnisko i ludzie ci oferują za darmo czekoladę. Kiedy myśmy przechodzili przez te bramki bezpieczeństwa w Zurychu, the lady gave us a chocolate Pani, tam pani dała nam takie jajko czekoladowe Ja trzymam to jajko i wiecie byłem trochę zdziwiony bo wiecie zazwyczaj jak przechodzi się przez te bramki bezpieczeństwa to oni są niezadowoleni oni są nieuprzejmi anyway she's smiling a ona Uśmiecha się and do giving mnie. Me a chocolate egg. I daje mi jajko czekoladowe. Słapałem so to jajko. And I said, do you know the meaning of a ja mówię do niej, ale czy ty znasz znaczenie Wielkiej Nocy? And she just froze. A ona aż sparaliżowała she ją. Didn't know what to say. Ona nie wiedziała, co ma powiedzieć. And I ja mówię: tell mogę ci powiedzieć Wielkiej Nocy. A ja jej powiedziałem, ja ci mogę powiedzieć, jakie jest znaczenie Wielkiej Nocy. Jezus umarł na krzyżu. On przelał swój krew za twoje grzechy. I on został A abyś ty mógł otrzymać zbawienie. Jezus cię kocha. I 30 sekund. Ja mam dla ciebie przesłanie zbawienia. A ona na mnie cała, uh, and so she smiled a więc się, and she said, I will never forget that. I mówi, ale, ale, mówi, ale ja tego nigdy nie Praise God! We can always give the gospel. My dać anywhere we go. Gdziekolwiek my idziemy. Because the gospel is power. Bo jest mocą. The gospel is good news. Um, Ewangelia jest dobrą nowiną. To jest życiem. The gospel is Ewangelia jest nadzieją. The gospel is life. I, I, na, Ewangelia jest światłem. When you believe in the gospel, Kiedy wierzysz w Ewangelię, ty otrzymujesz życie. I to nie tylko my słyszymy o tym, ale my wtedy zaczynamy żyć tym życiem które Jezus Chrystus nam obiecał Blessings od my wife and my family mojej żony i od, mo od mojej całej rodziny My wife is originally from Australia. We live in Orlando, Florida moja żona pochodzi z Australii, ale żyjemy razem w Orlando na Florydzie w Stanach Zjednoczonych. And we have two Mamy dwie córki. Najmłodsza ma prawie że roczek, w przyszłym tygodniu będzie miała roczek i będziemy następnej niedzieli właśnie świętować jej pierwszą pierwszy rok urodziny. Her name is Celeste. I ma na imię Celesta. Celest I ona jest, Celesta jest Przepięknym darem she zniewa. loves cuddles and she loves to crawl all over the house like other babies. Ona lubi jak się ją przytula i lubi się wszędzie czołgać i wciskać w każdy and kąt. She is fast. I ona jest szybka. Before you close your eyes, she's somewhere else. <laughs> zanim zdąży, zamkniesz oczy, zanim je otworzysz, ona już jest gdzie indziej. So we had to baby-proof the house. Musieliśmy wobec tego zabezpieczyć takie, zrobić przeciwdzieckowe zabezpieczenia w całym Because domu. Because she was getting into everything. Dlatego <laughs> że ona wszędzie właziła. As other babies. Tak jak i inne dzieci to But czynią. Thing, Ale wiecie, ta starsza, Kariel, ona nigdy tych rzeczy nie robiła. She never got close, into drawers, into pulling stuff. Ona nigdy nie otwierała szuflad i nie wyciągała rzeczy z szuflad. She would just sit there and examine things. Ona tylko tam siedziała i analizowała te rzeczy. And up until now, she's very analytical. I do dzisiejszego dnia Kariel jest bardzo analityczna. And she takes her time. I ona potrzebuje and czasu, she bo ona egzaminuje wszystko. Ona chce się upewnić, że to, co ona uczyni, she's about to turn six years old, ona ma 6 lat. Teraz już niedługo. Jesus Mamy tysiące kaset um, z, z, z filmu Jezus. And so one day she grabbed a bunch w garażu i on, on pewnego dnia wzięła kilka z nich. Ona włożyła te filmy do takiego woreczka plastikowego. A ja powiedziałem do niej, Cariel, co ty masz zamiar robić, co ty robisz? A ona mówi, no wiesz, tato, ja tutaj odkładam kilka tych filmów, bo jak będziemy, ty i ja będziemy podróżować po świecie, to będę miała do rozdawania. So she's already an evangelist. And, And she's only six years old. A ona ma tylko sześć lat? Come on, somebody. <laughs> Praise the Lord. Jest Panu. God is good. God is good. And we're going to see wonderful miracles this morning. You know why? Wiecie dlaczego? Because Jesus is in the house. Dlatego, że Jezus jest tutaj na Jesus tym Jezus jest tu w tym domu. House, A kiedy Jezus jest w tym domu, can cokolwiek może się wydarzyć. We get to leave it. My za, m, możemy to, to doświadczać. My możemy z tego mieć we radość. My możemy to oglądać. To my możemy to czynić. To my mamy o, o, okazję we w tym partycypować i przyjmować. My mamy okazję się tym radować. My nie tylko czytamy o tym. My nie tylko słyszymy o we tym. Are the church. My jesteśmy Kościołem. We get to enjoy A więc my mamy radość z tego. Do these things in the name of Jesus. Because we are the hands and the feet of Jesus. Jesus. is alive. hallelujah Praise God. Thank you, Jesus. Jesus. Hwała Bogu, dzięki Ci, Jezus. You, dzięki Ci, Jezus. Second Corinthians, 2 Corinthians chapter 3, verse 7, the Bible says from verse 7 through verse 9, od od it talks about the better covenant.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 zaproponował nam lepsze przymierze. Kiedy On umarł na krzyżu, jedna rzecz się wydarzyła, która stała się wydarzeniem historycznym. I to było tak ważne wydarzenie, że nawet w tym w całej historii mówimy, to zdarzyło się przed Chrystusem, a to zdarzyło się po Chrystusie, prawda? So, made a więc Chrystus stał się historią, uczynił historyczny czyn. And he came to the world to offer a I On przyszedł na ziemię, ażeby nam dać lepsze przymierze. Covenant, Pod starym przymierzem, ludzie musieli chodzić Ludzie musieli chodzić całymi kilometrami. They had to hold onto uh, goats or lambs or animals and for hours and hours in the baking sun of Israel. Musieli nosić te jagniątka i baranki pod tym słońcem rozpalonym tam w Izraelu przynosić je na ofiarę. And if they wanted forgiveness for their sins, they had to wait for a whole year. I jeśli chcieli przebaczenia za ich grzechy, to musieli czekać aż do tego jednego dnia w roku. I raz w, do roku szli do tej świątyni And they would bring their i przy, przynosili te swoje ofiary And they would their lamb, their lamb. i oni oferowali, przynosili tego bez skazy baranka. Bo słuchajcie, tam było bardzo dużo takich y, punktów, które musiały być spełnione, żeby móc właściwie y, dać very, ofiarę. And, and very, uh, uh, to, of to, to była bardzo trudna podróż tam, dlatego że oni musieli wypełnić wiele, wiele, wiele przepisów, żeby to było ważne. I jeśli kiedykolwiek byłeś w Izraelu, To zauważysz, że schody świątyni, one nie były jakieś takie niskie, łatwe do wspięcia się, ale takie wysokie i czasem nierówne. Now imagine, this, please. sobie. It's jest gorąco. It's 42 Powiedzmy 42 stopnie It's gorąco. Very hot. Bardzo gorąco. You're sweating. E, pocisz się. You're in line. I stoisz w kolejce And you are waiting with an animal. I trzymasz tego zwierzaka w rękach. Al albo ciągniesz. Tego, tego, tego baranka za sobą, on tam się opiera. Albo trzymasz go na rękę. Może you know, próbujesz zabijać trochę czas rozmawiając ze sąsiadami. ale czekasz i czekasz. Godzinami, W tym słońcu A potem musisz iść po Once tych schodach do góry. Temple, Kiedy przychodzisz do tej świątyni, musisz wychodzić Now, po tych schodach na górę. Oni nie mieli jeansów. nie mieli takich they elastycznych, nice żadnych sportowych ciuchów. Oni mieli po prostu And szaty. Są trochę takie trudne, jak się And nie potrąda. I te schody nie those były takie małe. Big. One były tak mniej więcej And wysokie. One olbrzymie były. A więc, jeżeli jesteś tutaj, masz jakieś problemy z, z kolanami czy co, nie dasz rady się wspiąć po tych stołach. But you have to go up, up. Ale musisz And się wspiąć. Ja nie mówię I'm tutaj o sześćsetu stopniach, Nie mówię o trzydziestu. steps mówię o. I mówię o. stopniach, steps. prawdopodobnie więcej mówię o. I mówię o. I mówię o. I o. You're, you're dealing with a the crowd there is lots of tłum. people Lu it's an annual luda. pilgrimage it's an annual pilgrimage everybody's rok. pressing Wszyscy they're pushing you they're shoveling Popychają they're się. doing things się. they're shoving past you they're getting się, aggressive you are tired you're dealing with all the surrounding conditions z tym się and then you get to the top. I w końcu zbliż, dochodzisz do szczytu tej And góry you i ofiarujesz tą swoją ofiarę, And you to the priest. dajesz to kapłanowi i bierze ten kapłan i oferuje tą ofiarę i musisz czekać żeby usłyszeć, czy Bóg zaakceptował tę ofiarę, czy nie. To było wiele, wiele pracy. Praca, praca, praca. Ale kiedy Jezus przyszedł, On umarł na krzyżu, On przelał swoją krew, On powiedział, już niepotrzebne są żadne ofiary. Niepotrzebne są żadne więcej ofiary. Ponieważ on samego siebie ofiarował jako tą ofiarę ostateczną. He offered himself on samego siebie ofiarował lamb, jako ten baranek który be, lamb, bez skazy. The Bible says that he was led. Biblia mówi, że on był he prowadzony a jako, jako jako owca do, do rzeźni i on był zamordowany. I on z, umarł śmiercią brutalną. I on przelał swoją krew. Cała jego krew została przelana za twoje grzechy i moje. You know the Bible says that he took upon our infirmities. Biblia mówi, że on wziął na siebie nasze słabości wszystkie. You know czy wiecie, że y, naukowo mówiąc in those days, w tych czasach there were 39 main Były 39 głównych choroby, głównych chorób na ziemi. And guess how many times Jesus was lashed? I zgadnij ile razy y, Jezus był biczowany? 39 razy. Every, every lash represented one sickness that he was carrying. Każde jednokrotne biczowanie, y, uderzenie to za jedną chorobę, którą on poniósł. And you know that he was brutally crucified. I wiecie, że On był brutalnie ukrzyżowany. The movie, the jak wielu z Was widziało te, ten film Pasja? Jak wielu z Was widziało ten film? Wiem, że wielu ludzi lubi to oglądać raz po raz, żeby im to przypomniało, co przez co Jezus przeszedł. Ja oglądałem to tylko raz. Byłem i byłem całkowicie rozwalony. O ja szlochałem. Nie mogłem już tego oglądać. Ja nie mogłem po prostu patrzeć, na i, siedzieć i patrzeć. Floor, Ja byłem tam na podłodze, płakałem. I, I, I, I nie, nie byłem w stanie przestać płakać. I, we I moja żona i ja, obydwoje płakaliśmy. Then the second time, I drugi raz, we managed to watch it a bit longer. Aha, drugi raz już, już daliśmy radę trochę dłużej to oglądać. Bo daliśmy już jakoś przeszliśmy przez ten pierwszy szok. Bo pierwszy raz jak to oglądałem, to to było szokujący film. The, the, even in the United States, a lot to people that watched it for the first time, some of them heart, heart w Stanach Zjednoczonych niektórzy ludzie, którzy oglądali ten film po raz pierwszy, dostali ataków serca. I to jest niemal lepszego sposobu na to, żeby iść yy, do nieba. Kiedy oglądasz yy, film o Jezusie, zostajesz przekonany o swoim grzechu, żałujesz za grzechy i odchodzisz do nieba. There is no better way than waking up in heaven like that to nie ma lepszego sposobu, żeby się obudzić już w niebie. I wiele osób obudziło się w niebie po obejrzeniu it tego was a filmu. Of what Jesus went I to była bardzo takie potężne przypomnienie tego, przez co But Jezus przeszedł. Ale czy mogę Ci coś powiedzieć? It was worth it. Że to było wszystko warte Because tego. Because all of us now bo dlatego, że my wszyscy teraz given the my dostaliśmy to błogosławieństwo, the cross, że kiedy Jezus umarł na krzyżu, On y, przekreślił he już wszystkie już ofiary, już That's są niepotrzebne, a więc już nigdy, nie, już teraz nie słyszymy o jakichś ofiarach nie, nie musimy chodzić na, na kolana. My nie musimy nosić krzyża. My nie musimy chodzić w procesjach. My nie, musi, my nie musimy czuć Because bólu. Jesus so Dlatego, że Jezus poniósł cały ten ból i On uczynił nam drogę po to, ażebyśmy mogli chodzić Wolności. On przeszedł przez ten cały ból, a żebyśmy my mogli otrzymać wolność. On przeszedł przez ten cały ból, a żebyśmy my mogli przyjąć i otrzymać nasze uzdrowienie. On przeszedł przez ten cały ból, a żebyśmy my mogli otrzymać nadzieję, zbawienie, radość siłę, Power, moc i nawrócenie, przebaczenie, healing, uzdrowienie, raise, łaskę, przyzywność. <głos> <is so> <głos> Bóg jest tak dobry. Jesus died on the cross, Jezus umarł na krzyżu, so we enjoy, a żebyśmy my mogli się cieszyć, to tym lepszym przymierzem. There is a better covenant now. Jest, teraz jest lepsze przymierze. We don't have to walk for miles. My nie musimy chodzić kilometrami. We don't have to carry a heavy cross. My nie musimy nosić ciężki krzyż. We don't have to get on our knees. My nie musimy chodzić na kolana. All we have to, do to, to, co potrzebujemy uczynić, is close our eyes, to zamknąć nasze confess oczy. Our sins. Wyznać nasze grzechy i zaprosić Go do naszego serca. I Biblia mówi, że On przebaczy wszystkie nasze grzechy. And that forgiveness I to przebaczenie will never run out. ono nigdy się nie skończy. It will never run out. Ono nigdy się nie skończy. Jezus przebaczy Ci dzisiaj, jutro i będzie cały czas przebaczał There ci. Is power in the blood of Jesus. Bo jest moc w, y, krwi Jezusa. Jest moc krwi Jezusa. Bo jest moc w Ewangelii. My żyjemy w beznadziejnym, bez nadziei świecie. My żyjemy w świecie straconym, zgubionym. I ludzie nie znają znaczenia radości. Oni nie znają znaczenia radości, a więc dlatego się upijają. Spają, y, y, zatracają się w tych rzeczach. Story. Pozwólcie, że wam opowiem historię. I was in Byłem w Zurychu we i modliliśmy się o miasto. And we were, you know, I, I'm kind of bold. I, I I don't like to hide my faith. I'm very bold when it ja comes po to faith. Ja nie lubię się chować ze swoją wiarą. So, so, so I was raising my hands. Ja and I was prophesying. I prorokowałem. And I was praying for the city. I ja And I didn't care if there were, you know, two ladies there sitting and drinking drinking alcohol and having a good time. I didn't care że tam jakieś dwie panie tam piły alkohol i, i, i patrzyły na to mnie to nie obchodziło. Ja modliłem się. Jerry, we A i mój przyjaciel Jerry obydwaj modliliśmy się. Then, uh, praying, ale kiedyśmy skończyli się modlić we car, I wracaliśmy do samochodu ja poczułem, jak Duch Święty pociąga za moje serce. Idź, idź, idź do tych dwóch pań i powiedz im znaczenie Wielkiej nocy. Idź, idź i powiedz im. The Musisz im powiedzieć o znaczeniu e, Wielkiej them. nocy. Powiedz im! One siedziały tu razem. One miały taką potężną butlę alkoholu. Big bottle of alcohol. Dużą butlę alkoholu. And of I obydwie piły. I ja podchodzę do nich. I don't, I don't have a translator. Nie mam żadnego tłumacza. I ja podchodzę do niej i mówię, przepraszam, you English? czy wy mówicie może po angielsku? Jedna z nich mówi, tak, ja, ja mówię, ja mówię. And she had her glass in her hand. Czy ma tą szklankę w ręku? Miała, miała właśnie zamiar ją wypić? A ja pytam ją, czy ty znasz znaczenie Wielkiej Nocy? One spojrzały jedna na drugą? One tak spoglądały jedna na drugie, trochę się tak uśmiechały ironicznie. W końcu jedna z nich mówi, no wiesz, no, coś Jezus, coś zmart zmartwychwstanie? Zmartw a ja powiedziałem, słuchaj, pozwól, że Ci powiem, wyjaśnię znaczenie tej Nocy. Jezus umarł na he krzyżu, On przelał swoją krew na, za Twoje grzechy, chce przebaczyć Twoje he grzechy, you. On kocha Ciebie, he was raised On, the third day. on And był wzmartwychwstwem zbudzony trzeciego dnia today. i On chce Ci przebaczyć dzisiaj, On chce Ci zaoferować wolność, On chce przebaczyć Twoje grzechy. I ona była didn't nie wiedziała, co powiedzieć. Okay. Ona w ogóle nie wiedziała co ma robić. By sparaliżowało ją. tak jakby mówiła o, o, okay and she went and she drank her glass. Ale dlatego tą, tą szklankę i przechyliła heliwa ją. He looked at me and just said have a good day. I powiedziała, no życzę ci miłego dnia. <laughs> you know sometimes you got to witness, you got to tell people what you carry. Ale wiecie, czasem musisz po prostu y, y, świadczyć ludziom. Musisz podzielić się z nimi to, co ty nosisz. Ja Because się wcale I nie powiem, że oni mnie odrzutą, Bo ja mam najlepszą wiadomość. I have the best message. Ja mam najlepsze przesłanie. The I carry life. Bo to przesłanie, które ja noszę, przynosi życie. Tą przesłanie. Przesłanie, które ja noszę, przynosi uzdrowienie. Jak wielu z was wie, że jest moc w Jezusie? Kto wie, podnieście ręce, dajcie mi znak. You gotta be bold and you gotta preach the gospel and you gotta share the love of Jesus with your neighbors and people around you because they wanna hear. Bo musisz być odważny, musisz dzielić się Ewangelią i miłością Jezusa Chrystusa z ludźmi wokół Ciebie, bo oni chcą słyszeć, potrzebują usłyszeć o no, tym. Like Wiecie co, Halloween w Ameryce, wielka rzecz. My osobiście nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie robimy tego. Cariel, ja w, w ostatni Halloween dałem mojej starszej córce Kariel ten film no, o Jezusie. some Christians w Ameryce, they give away candies with Jesus messages. We don't do that. Aha, w Ameryce niektórzy chrześcijanie, wielu chrześcijan daje dzieciom cukierki z, jakim przesła, z jakimś przesłaniem z Ewangelii. My tego nie robimy. We don't want to celebrate Halloween at all. My nie chcemy czcić tego święta Halloween w ogóle. A więc ja miałem taki pomysł i powiedziałem do mojej córki movie. Ja powiedziałem jej, Wiecie co? wiesz co, za każdym razem jak jakieś dziecko przyjdzie i zadzwoni dzwonkiem, to ty mu daj film o Jezusie. I ona to zrobiła. Ona jak ktoś zadzwonił do on, dzieciak, ona wychodzi, mówi: "Ja nie mam żadnego cukierka dla ciebie, ale mam dla ciebie film o Jezusie." I dzieciak dostał ten film. Bo my musimy dzielić We się Ewangelią. My musimy dzielić się dobrą nowiną. We are carriers of the presence of God. Bo my jesteśmy nosicielami God obecności Boga. I Bóg będzie ci używał do uzdrawiania And ludzi. Willing, I jeśli ty chcesz, to on to uczyni znowu And Bóg. Again. I znowu. And again, i, znowu and again. I znowu. Ale musisz być gotowy pozwolić, ażeby Duch Święty poruszał się w, przez Twoje życie. Wczoraj modliliśmy się o dwie osoby. W, w, w rzeczywistości modliliśmy się o wiele więcej osób, bo w tym nabożeństwie wczoraj wieczorem w Pradze But, ponad 20 uzdrowień było. I jeden młody człowiek, mężczyzna, przyszedł i złożył świadectwo. I mówił, jestem had ale miałem injury. On powiedział, y, ja jestem y, y, piłkarzem, ale mam y, tę kontuzję kolana, i nie mogłem grać. But today I on ale kiedy ty powiedziałeś Alejandro, żebyś, żebyśmy położyli rękę na części ciała, która jest chora i modlili się, ja położyłem rękę i Bóg mnie uzdrowił i teraz mogę już normalnie ruszać, nie ma bólu. I have good Mam dobrą wiadomość dla Ciebie. Jesus lives. Jezus żyje. And he continues doing miracles. I On dalej czyni cuda. And we will continue seeing miracles. I my będziemy dalej oglądać cuda. I dopóki na tej planecie Kościół istnieje, my jesteśmy najgorszym koszmarem dla królestwa ciemności. Because we represent the kingdom of light bo my reprezentujemy Królestwo Światłości. Jak wielu z Was kocha Pana? Jak wielu z Was pragnie oglądać and cuda and w Waszym życiu? I jak wielu z Was wierzy, że Bóg Cię może and uzdrowić dzisiaj? Jak wielu z Was pragnie, żeby Cię Duch Święty dotknął? You know, ja zacząłem doświadczać i oglądać cuda już od młodego wieku. Ja nigdy się nie poddałem. Pomimo tego, że te pierwsze dwie osoby, dwie panie, o które się modliłem, one umarły. I ja trochę się bałem, że ja może mam takie namaszczenie do wysyłania ludzi do nieba. Ale That anointing is long gone. Ale mogę Was zapewnić, że to namaszczenie, jeżeli w ogóle było, to już dawno się skończyło. So don't be concerned. A więc nie martwcie się. A więc, jeśli ja się o Ciebie pomodlę, to tutaj pozostaniesz unless, na ziemi. No, chyba, że Pan zadecyduje, że chcecie już w domu, ale to już jest inna historia. Ale te dwie damy, które ale te pierwsze dwie panie, o które się modliłem, one poszły do nieba, do Pana. I ja byłem naprawdę zniechęcony, ja byłem bardzo tym przerażony i pytałem, co się stało, dlaczego? Ale przyszła taka pani do jednego z naszych spotkań, ja, ja miałem tylko 11 lat. Ona była cała. Y, z, she had bone cancer. Raka miała wszędzie. And ona miała she had raka cancer kości. all over her bones. We, na, we wszystkich kościach miała raka. It was a type of cancer that's very deadly i to był typ raka, który był bardzo śmiertelny. I ona już prawie, że była umierająca. I ona przyszła do przodu. Her. My modliliśmy się o nią And two weeks later, i dwa tygodnie później guess what happened. zgadnij, co się wydarzyło. Came back with the ona przyszła z zaświadczeniem od lekarza, she was cancer -free. że nie była w ogóle raka w jej cieniu. Jezus uzdrowił ją i cały Rak you gotta musisz uwierzyć w to, They happen to people. że to się, to się dzieje ludziom. Jezus żyje! Jezus żyje. Jesus lives. Jezus żyje. Jesus lives. Jezus żyje. Jesus lives. Jezus żyje. Jesus lives. Jezus żyje. Of that reason, I ze względu właśnie na ten powód, I, Ty i ja can enjoy the kingdom of God. możemy się cieszyć Królestwem Bożym. My nie tylko... Czytamy o Nim, my nie tylko słyszymy o Nim, ale my to czynimy. Mamy okazję to czynić. Co to znaczy? A więc ja mam, przez to ja rozumiem, że Twoje ręce Twoje ręce noszą moc Bożą. When you are baptized with the Holy Spirit. kiedy jesteś chrzcony Duchem Świętym, ochrzcony Duchem Świętym. When you are born again. Gdy jesteś na nowo And you're filled with the Holy Spirit. I gdy jesteś napełniony Duchem Świętym. You can do the same miracles Jesus did. To możesz czynić te same cuda, które Jezus czynił. You believe it? Czy to wierzysz w to? You believe it? Czy wierzysz w to? If you don't believe it. Bo jeśli tego w to nie wierzysz, then you don't get to see what God wants to do in your life to nie będziesz oglądał tego, co Bóg chce uczynić w twoim życiu. Heart, ale jeśli to, w to wierzysz z całego twojego serca, to, enjoy, to będziesz miał przyjemność of być częścią tego. Ja wiem, że wielu z was tu w Polsce lubi grać w piłkę And nożną. You guys have a great soccer team. I, he, he, I macie wspaniały zespół piłkarski, Polska jest znana na całym świecie z jakości naszego futbolu. And you have tough I mamy takich y, potężnych zawodników, silnych. I Polska ma w tej dziedzinie bardzo dobrą reputację. I byliście w, y, wiecie, jak to jest tam World Cup, Cup, kilkakrotnie, te so, so, Poland, well. A więc Polacy dają radę, nie? No, no, let me ask a ale pozwólcie, że za, zadam Wam pytanie. No, I you're you <laughs> think we're not like a może myślicie, no nie, no ale przecież nie jesteśmy tacy jak Niemcy. Let me tell you you do well. Ale zapewniam Was, dajecie radę. And, and, and, and so there is a difference when you're playing, a więc jest różnica, kiedy wygracie gracie i masz tutaj kilku zawodników, którzy siedzą na ławce rezerwowej i patrzą, oglądają, patrzą, przypatrują się. W grze. O, oni to już się, są tym planem B. Oni są wtedy, jeżeli komuś się coś stanie, jakaś krzywda, to oni wtedy wchodzą i zastępują go. Ale macie tutaj tych członków tego zespołu. drużyny, główne. Oni kopią tę piłkę. Ale pytanie jest, czy, czy ty będziesz siedział i cały czas przypatrywał się, jak inni kopią tę piłkę? Albo może ty będziesz kopał piłkę? Czy będziesz tym głównym graczem Or are you just gonna be sitting and watching? Czy tylko będziesz siedział i przyglądał się? What do you wanna do? Co Ty chcesz czynić? And who do you wanna be? I kim Ty chcesz być? I be the, I be a ja chcę być graczem. Przepraszam? I have with Jesus. Bo ja z, jestem z Jezusem w Jesus lives. Jezus żyje. He lives. I, on, He żyje. Lives. on żyje. He is alive. On żyje. On żyje. On jest just... żywy. Close your eyes for a Zamknij twoje oczy na, na chwilkę i pokyl Twoją głowę. I jeśli jeszcze nie zaprosiłeś Jezusa do Twojego serca, you know, I'm not, I'm not słuchajcie, ja nie głoszę tutaj o jakiejś religii. I'm ja głoszę o relacji z Bogiem. Jesus died on the cross, Jezus umarł na krzyżu, so żebyś Ty mógł mieć życie wieczne. He died on, the cross, on umarł na krzyżu, so żebyś Ty mógł przyjąć przebaczenie. World, może chodzisz po tym świecie, drinking, Pijesz, chodzisz na różne zabawy, spalisz, Ale twoje serce, twoje serce jest puste. Twoje serce jest puste. I nie wiesz, jak zapełnić tą pustkę w twoim sercu. Ja mam odpowiedź dla ciebie. Jesus is the Jezus jest tą odpowiedzią. On chce przyjść i dać Ci najlepsze życie, jakie sobie można wyobrazić. You Jesus, jeśli otworzysz Twoje serce dla Jezusa, Ty przyjmiesz Jego przebaczenie i zbawienie hope, i nadzieję i radość i wszystkie te błogosławieństwa z niebios. Like Czy chciałbyś otworzyć Twoje serce dla Jezusa? to będzie najlepsza decyzja, jaką kiedykolwiek możesz podjąć. A to, uczynisz tę decyzję i nigdy tego nie zapomnisz so close your eyes w Niedzielę Wielkanocną. And zamknij, with me this prayer. zamknij oczy i powtórz za mną tę modlitwę. Panie Jezu, przyjdź do mojego serca, Przebacz moje grzechy. Thank you, Dziękuję, for dying on the cross. że umarłeś na krzyżu. Thank you, Dziękuję, for carrying my sins on the cross. że Ty poniosłeś moje grzechy na krzyż. Lord Jesus, Panie Jezu, I acknowledge I'm a sinner. ja wiem, że jestem grzesznikiem, i ja potrzebuję Twojego przebaczenia. I ja otwieram moje serce i ja przyjmuję Cię i ja przyjmuję ten dar zbawienia. Dziękuję za to, że umarłeś na krzyżu za mnie. Amen.